Tak jak mówiłam na początku, wierzę, że Bóg mnie inspiruje do tego typu spotkań. Na pewno nie będzie to spotkań jedno, będę je organizowała co jakiś czas. Dlatego, że zgadzam się z Bogiem, zgadzam się z tym, co On mówi do mojego serca. Zgadzam się z powołaniem do mojego życia. Zgadzam się z powołaniem do mojego życia. Jeśli ja nie zacznę mówić, to będą wrzeszczały kamienie. Ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę, ponieważ... Każda z nas później przed Bogiem, posłuchajcie, odpowie: co ty tam robiłaś? No nie tam robiłaś na tym krześle. No co ty tam robiłaś na tym krześle? Powołałem cię, mówiłem do twojego serca, dawałem ci pragnienia, tak, dawałem ci pragnienia, a ty mnie szukałaś gdzieś tam na zewnątrz. On jest Bogiem w nas, on jest Bogiem w nas. Słuchajcie, ja, my mamy w ogóle tak, jesteśmy w miejscu, gdzie doświadczamy. Dobrego słowa, dobrego nauczania, i nie mamy żadnego wytłumaczenia. Ja nie mam żadnego wytłumaczenia. Jestem w takim miejscu, że nie mogę powiedzieć, że ja nie rozumiem rzeczy. Nie mogę tego powiedzieć, bo bym musiała zgrzeszyć, gdybym powiedziała, że nie rozumiem rzeczy. Przez lata, jak gdyby nieprzemienione męskie umysły, tak spowodowały, że kobiety zostały zepchnięte do rangi czegoś gorszego. Jakbyś to powiedziałam, w ogóle nie wiem, dlaczego Bóg tak zrobił, że faceci są głowami. <śmiech> Mówiłam tutaj do braci, nie wiem czy chcecie wejść, będziemy się śmiać z kogutów. E, natomiast chodzi o to, że to nie jest prawda. My nie jesteśmy niczym gorszym. Nie jesteśmy niczym gorszym. My przede wszystkim nie jesteśmy du duszami, tak? My jesteśmy duchami. Duchami. I gdzie co, chciałabym powiedzieć o takich bardzo, ale to bardzo, bardzo fundamentalnych rzeczach. Yy, dlatego, że jeśli my chcemy służyć Bogu, tak, to my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że my musimy przede wszystkim w swoim życiu pokładać fundamentalne rzeczy. Ty musisz być przede wszystkim pewna, że przed założeniem świata Bóg cię wybrał, tak? On cię wybrał przed założeniem świata i ma dla ciebie doskonały plan. Wiecie co? Ja pamiętam, jak byłam taką małą dziewczynką, znaczy małą, chodziłam do szkoły podstawowej i miałam takie coś takiego w sobie, po co ja tu jestem w ogóle? nie wiem skąd, po co ja tu jestem w ogóle? Taką mieliśmy fajną siostrę od religii ona nam mówiła, że, że jest Bóg, że jest niebo, A później pani na geografii nam mówiła, że tego w ogóle nie ma. Także ja miałam takie, wiecie, ogromne rozdzielenie, natomiast Gdzieś wewnątrz mnie, tak? Było to, po co ja tu jestem w ogóle? No po co? Nie miałam za dobrze w moim domu rodzinnym, tak mówię, jestem tutaj po to, żeby przeżyć jakieś patologiczne życie, umrzeć i co? Szok po prostu. Po prostu szok. Więc zobaczcie, Bóg, my przede wszystkim musimy to przyjąć, że On ma dla Ciebie doskonały plan. Doskonały plan ma dla Ciebie Bóg. Dla Ciebie i dla mnie. Jest On bardzo warunkowy. Posłuchajcie, my decydujemy, czy w Niego wchodzimy, czy w Niego nie wchodzimy. Wiecie o co chodzi? To my decydujemy, czy wchodzimy w ten plan, czy w Niego nie wchodzimy. Wszystko rodzi się w naszym duchu, tak? Zbawienie przyjmujemy gdzie? W naszym duchu, tak? Nie diabeł przez długi czas oszukiwał, że nie jestem zbawiona. Na każde spotkanie, jak wychodziłam, tak, nie znałam jeszcze definicji wiary, jak wołali, kto nie jest pewien swojego zbawienia, to zawsze wychodziłam ja. Ja byłam pierwsza. Ja nie jestem pewna swojego zbawienia. Dobra, teraz już będę pewna. Wychodzę, modną się o mnie, wie, Boże, mój ojca, jest inna. Teraz już będę pewna. Następne spotkanie, ktoś inny mówi: Ja znowu wychodzę. Posłuchajcie, ja znowu wychodzę. I okazuje się, że gdy poznaję definicję wiary, czym jest wiara, tak? zgadzam się z tym, przyjmuję przez wiarę moje zbawienie. tak. Dziś, na skutek tego, że z mojego ducha, mój duch się rozwija. Tak? Ja nie karmię mojego ducha, dlatego że mój duch jest nakarniony. To jest jakby pewna taka, jakby ca cała, tak? duch jest cały, ale go rozwijam. Więc rozwijam go w taki sposób, że informacje z mojego ducha przelewają się na moją duszę i na moje ciało. Więc dzisiaj, kiedy diabeł przychodzi do nim, już nawet do nie przychodzi. Wiecie, bo ja już mu nie daję po, po, pożywki. Zobaczcie, Bóg przeklął, jak gdyby, diabła tak? do, tego, do tej ranki, że będziesz pędzał po ziemi i będziesz żywił się prochem. Więc dopóki my dajemy jemu pożywkę, to on stoi przy nas. Ja nie daję już mu w tej dziedzinie pożywki. Tak? Odpierałam Jego ataki I przestał do mnie przychodzić Także jesteś powołana Jeśli jesteś tutaj, to jesteś powo powołana Jesteś na nowo narodzona I powołana Powołana przez Boga Ktokolwiek Ci kiedykolwiek powiedział Że do niczego się nie nadajesz To ja w imieniu Jezusa to łamie I mówię, że nadajesz się Duch Najwyższego w Tobie Święty Bóg w Tobie Rozumiesz? Nikt Cię nie może przekląć, bo Bóg Cię nie przeklina. Bóg ma dobre zdanie o Tobie. On ma o Tobie dobre zdanie. To dobry tato. Po prostu. Przychodzi do nas, tak? I daje nam rzeczy. To nasz status. Nowe narodzenie jest pierwszym elementem naszego powołania. My musimy wiedzieć, że się na nowo narodziliśmy. Nie możemy mówić, że nie widzimy różnicy. To jest, posłuchajcie, duchowy błąd. Nie wolno tego mówić. Nieważne, kto z nas, jak żył w świecie i nieważne jak twoja dusza i w czym była moczona, tak? Moja była moczona w patologicznych sytuacjach. Ale inne dusze nie były moczone w patologicznych sytuacjach. Natomiast Biblia mówi personalnie do każdego. Musisz na nowo się narodzić, tak? Czyli co? Każdy przed nowym narodzeniem jest martwy. Więc przede wszystkim, przed Nowym Narodzeniem byłaś ma martwa, byłaś ma martwa i o tym mów ludziom, mów o tym ludziom. Nie można, posłuchajcie, mówić ludziom, że my nie widzimy różnicy, to jest błąd duchowy, to są duchowe błędy i jest różnica. Byłam martwa, a teraz jestem żywa. Święty Bóg zamieszkał we mnie. Teraz jestem żywa. Drugim elementem, żeby wejść w swoje powołanie jest niestety chrzest z Duchem Świętym. Każda z nas ma prawo być ochrzczona w Duchu Świętym. To jest prawo Boże. To jest prawo Boże. I wiecie co? Zastanawiałam się, czy nie będziecie mówiły czemu ona mówi o tak bardzo podstawowych rzeczach. I jeśli te bardzo podstawowe rzeczy nie zostaną wyfundamentowane w naszym życiu, nie pójdziemy dalej. Nie pójdziemy dalej. Nowe narodzenie jest ponadnaturalne. Ponadnaturalne. Nie ma nic wspólnego z naturalnością. My nie możemy mówić, tak? Chodziłam tam sobie po tym świecie, tak? Potem wszedł do mnie Jezus, teraz, Nie, nie. Jest ogromna różnica. Byłam martwa, a teraz jestem żywa. My z Julitą teraz. Jak modliłyśmy się o moją mamę, bo Julitka była i widziała ciało, więc widziałyśmy jak gdyby trup. Leżał trup na podłodze. Teraz mówi: trup leży i śmierdzi. Posłuchajcie, leżą zwłoki na podłodze. Jak się, jak jest, jak gdyby jeszcze powiedzmy krótko pozgodnie, tak? No to jak rozścierasz to ciało, to ono jeszcze jakieś takie tam ciepło się robi, tak? Ale wystarczy, że na chwilę odchodzisz i to ciało jest sztywne tak? I zimne. sztywne i zimne. Była ogromna różnica między Jelitą i moją mamą. Moja mama, ciało jej leżało martwe, skostniały takie, rozumiecie? Jak jej otworzyłam oczy, to takie oczy mam jeszcze, w Rozumiecie? Byłam martwa, a teraz jestem żywa. Jest ogromna różnica. I tak samo jest z chrz w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym daje nam możliwość, tak, abyśmy sięgały po duchowe dary. Jesteśmy powołane i jesteśmy przeznaczone i nikt nie może nam powiedzieć, że jesteśmy gorszym gatunkiem, tak, i że my nie możemy być napełnione Duchem Świętym. Możemy być napełnione Duchem Świętym i wszystkie jesteśmy, jak wierzę, wypełnione Duchem Świętym, tak. Wszystkie jesteśmy wypełnione Duchem Świętym. Duch Święty jest dany. Ducha Świętego przyjmujemy też przez wiarę. Ja pamiętam, że e, jak się nawróciłam, Artur siedział w więzieniu i bardzo chciałam być wypełnioną Duchem Świętym. Nie bardzo rozumiałam, do czego by ten Duch Święty będzie potrzebny. Wszyscy mówili innymi językami i do mnie mówili, ty też musisz mówić innymi językami, musisz mówić innymi językami. Niekoniecznie nie mówili, po co mi te inne języki są, nie mówili, że tak naprawdę, słuchaj, one są ci dane, żebyś budowała swojego wewnętrznego człowieka. Wtedy, kiedy nie wrzak się modlić do Boga, modlisz się innymi językami, ale mówili do mnie – Możesz żebyś napełniona Duchem Świętym, Możesz żebyś napełniona Duchem Świętym. Odprawiali nade mną szopki, co nie miara. Rozumiecie? Szarpali mnie. Z Norbertem byliśmy w takiej jednej, na takiej jednej grupie domowej. Cuda na kiju, posłuchajcie, odprawiali nade mną. Zostałam niestety napełniona duchem świętym. Bardzo chciałam. Nocami słuchałam sobie Derek'a Prinza, Darek Prinz mówi, i teraz będziecie modlić się innymi językami. Teraz ja otwieram. O! Nic. I nic. <głosłuchajcie> Posłuchajcie, i ja wiem, kiedy zostałam napełniona duchem świętym. Jak usłyszałam słowo prawdy, wyszedł mój mąż z więzienia, mieliśmy pierwszą grupę domową i po prostu powiedział do mnie coś prawdziwego. Powiedział do mnie słowo prawdy. Słowo prawdy. Uwolnij to ze swojego ducha. Zaczęłam się modlić innymi językami, trzy punkty spać nie mogłam. Posłuchajcie, spowodowało to na tamten czas coś takiego, że ja wiedziałam, mówię. O Boże, w ogóle, mówię, rozumiem całą Biblię, wszystko rozumiem, wiecie, jak gdyby czułam w swoim duchu, że ja bym teraz jakąś kurcja tej ewangelizacji no, poprowadziła. Wiecie o co chodzi? Byliśmy wtedy w kościele świątkowym, pojechaliśmy do kościoła, tańczyć mi się chciało na środku, ale oczywiście, wiecie, jak to jest? Kuler zborowy podszedł i powiedział do mnie tak. Przejdzie Ci. Wiecie, wiecie, co chodzi? Ci. Niech nas ręka boska broni. Jeśli prowadzimy ludzi i widzimy, że są wypełnieni Duchem Świętym, tak? Niech nas ręka boska broni, podchodzi do nich i w ogóle cokolwiek zatrzymywać. My na niedzielnych, słuchajcie, spotkaniach różnie mamy. Ostatnio przyszła do nas taka Kasia, mówi do mnie "Mamo, i Artura mówi tato. <głos> jest taka Kasia tutaj z nami. Kasia jest zapuszona. Ale posłuchajcie, na niedzielnym spotkaniu, podczas uwielbienia, kiedy przyszedł Duch Święty, my widzieliśmy, że ona tutaj leżała i Duch Święty jej usługiwał. Duch Święty jej usługiwał. Potem ktoś tam powiedział, słuchajcie, ona ma w ogóle inne oblicze. Ona ma inne oblicze. Ona ma inne oblicze. My w ogóle musimy wyjść z takiej sfery takiej, wiecie, takiej porządności. My, kobiety, ładnie ubrane, ładnie umalowane. My tutaj w ogóle nie jesteśmy w stanie ani Boże chwały sprowadzić ani nic. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Jesteś powołana. Bóg w wieczności wyrył plan dla twojego życia. Jesteś wypełniona Świętym Duchem. Amen. Amen. Masz dary duchowe. Masz dostęp do darów duchowych. Amen. Rozumiecie? To jest dla nas dostępne dostępne. Ja ostatnio takiemu człowiekowi powiedziałam, mężczyźnie w służbie powiedziałam, posłuchaj, moją osobistą modlitwą jest to, abyś się zamknął moje. Przepraszam. Dlatego, że jest wiele świętych kobiet, wiele powołanych kobiet, które mają mówić do tego narodu. One mają mówić do tego narodu. Wiecie, że jestem przekonana, że będę mówiła do narodów? Będę mówiła do narodów! Bo to mówię, mówiła do tego, co masz w swoim sercu. Rozumiesz? Ale zacznij się odkorkowywać. Posłuchajcie. Uwielbienie, tak? Pokazuje, jeśli my na uwielbieniu siedzimy tak, wiecie o co chodzi? Przepraszam, że to mówię. Nie rozumiemy uwielbienia. Nie rozumiemy uwielbienia. Dlatego my musimy się odkorkować. Cała chwała w nas. Święty Bóg w nas. Wiecie, ja często mam takie rzeczy w sobie, że mówię, kurwa, nie zrobię tego. No nie zrobię tego. Rozumiecie? Muszę się odkorkować. Wiem, że w ten sposób blokuję Boga. Wiem, że w ten sposób blokuje Boga. Że jeśli On do mnie mówi, a ja daję sobie prawo, nie zrobię tego. Często to jest coś głupiego. Ostatnio Artur tutaj ma środku ściągnął skarpetki A pies. Bo muszę wie ty. Ja wie, tańczy. W ogóle mówię, tańczy z kimś. Tańczy! W ogóle mówię, czy normalnie z kimś siedzi. Nie było to tak jak my tutaj. On normalnie był w namiętnym takim, wiecie, y, objęciu i robił coś takiego. Ja mówię, tańczy, tańczy! Tańczy! Odważył się. Zatańczył. Potem wyszedł i powiedział świadectwo. Jezus do niego powiedział Zatańcz ze mną. Zatańcz ze mną. Zrobisz to dla mnie? Zatańcz ze mną. Po prostu. Zobaczcie. Nie jesteś słabszy rodzajem. nie jesteś słabszy rodzajem. nie bój się głosić, nie bój się wydobywać ze swojego ducha to, co jest w Tobie, Bóg Cię powołał, wyrył plan dla Twojego życia w wieczności. Amen. On jest w Tobie, On jest w Tobie, ale musisz się odkorkować. Kiedyś byłam na takim spotkaniu i wiecie co? Było też mnóstwo kobiet, natomiast ich piękne ubrania, ich bardzo piękne makijaże powodowały to, że nie były w stanie otworzyć się na Boga. Wiecie o co chodzi? To wszystko jest fajne, to wszystko jest ładne, tak naprawdę nie bardzo. My mamy dobrze wyglądać dla tego świata. Kiedyś byliśmy z Arturem na ewangelizacji właśnie bytom, u Esterki i, i u Grzesia. I była taka sytuacja, to chyba był dzień świętego króla, jakieś takie katolickie święto, nie? My głosiliśmy, Artur, Artur stał na świetniku i, i głosił. I słuchajcie, ludzie chodzili w takich złotych koronach, chodzili z kościoła i mieli takie złote korony na głowach. tak? I normalni, wiecie, oni się uważali za normalnych. My głosiliśmy, byliśmy nienormalni, a oni w tych, wiecie, złotych koronach na głowach uważali się za normalnych. Ale taka jedna kobieta, to bardzo mi to utkwiło w, w pamięci. Ta jedna kobieta, przechodząc, powiedziała, ty, on jest dobrze ubrany. On jest dobrze ubrany, czyli dobrze ubrani, mamy być dla tego świata. Mamy być dla tego świata. Dobrze ubrani, mamy wyglądać dla tego świata. Pewna kobieta mnie zapytała, czy mogłabyś poruszyć temat, jak ubierać się do kościoła? I ja mówię, nie. Nie, to jest religia. Jak ubierać się do kościoła? O tym się nie naucza. to jest religia. Wiecie o co wiecie? Ja tak jak chodzę po ulicy, tak chodzę ubrana do kościoła. Jeśli będę robiła to inaczej, to to jest religia. Nikt do Ciebie nie może przyjść i ci powiedzieć, posłuchaj, gorszysz mi swoim ubraniem. W ogóle zgorszyć to znaczy doprowadzić kogoś do grzechu. Ja kiedyś byłam w takiej sytuacji, w kościele, że podszedł do mnie brat, a Artur również jeszcze siedział w więzieniu i zapytał mnie tak. Kochasz mnie? Ja. kocham swojego męża, taki starszy brat, mówię. Kocham. Na pewno mnie kochasz siostro? Ja wie? Tak, kocham. To nie przychodzi tak więcej ubrana do kościoła. Chodziło o mój dekort. Wiecie, głupio mi się strasznie zrobiło, ale co to spowodowało? Spowodowało to to, że zaczęłam być religijna. Czyli jaka? Inaczej chodziłam ubrana do, do kościoła, a inaczej zaczęłam chodzić po ulicy. To jest religia. To jest religia. Religia. My mamy być namaszczone. Święty Paweł nie mówił o tym, że my za dużo czasu, jak, że generalnie y, stroiły się i tak dalej. Tam chodziło o czas spędzony. O czas. Jaki czas poświęcamy na te wszystkie rzeczy. Także jeśli ktoś przychodzi do Ciebie i ci mówi, że nie możesz tak przychodzić ubrana do kościoła, to jest religia. Ja chodziłem różnie ubrany w tym świecie. Aczkolwiek wiem, że spotykanie się ze Świętym Bogiem, tak? spowoduje to, że pewnych rzeczy na siebie nie założę. Na już nigdy ich na siebie nie założy. Tak? Nie założę takiej spódnicy i nie przychylę się tak. Nie zrobię tego. Dlaczego? Bo święty Bóg we mnie mieszka. Bo święty Bóg we mnie mieszka. Ale to Jego świętość w moim życiu powoduje, że ja się zmieniam. Nieludzkie zasady. Nieludzkie zasady. Ktoś z zewnątrz przyjdzie i powie nie wolno tego robić. To jest w ogóle bzdura. Także posłuchajcie. Nowe Narodzenie jest początkiem do wejścia w powołanie nasze. Nowe Narodzenie. I już nie mów nigdy nikomu, że nie widzisz w sobie różnicy. Widzisz, jesteś nowym stworzeniem. Drugim elementem, tak jak mówiłam, jest chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym otwiera ci, jak gdyby masz otwarte drzwi na szeroko, tak? Możesz przyjść do Boga i możesz brać od Niego dary. Możesz brać od Niego narzędzia potrzebne Tobie do zwycięskiego życia tutaj na ziemi. I teraz tak, tak jak mówiłam, wejście w doskonały plan Boży jest warunkowe i my musimy podejmować decyzje. I wiecie co? Decyzja jest czymś takim, że my jesteśmy w ogóle wolni do tego, żeby podejmować decyzje. Bóg mówi, daje Ci wolność. Kładę przed Tobą życie i śmierć. Tak? Błogosławieństwo i przekleństwo. I bierze tam jeszcze na świadków niebo i ziemię. Wybierz. I reklamuje życie, mówi, wybierz życie, abyś żył. Wybierz życie, abyś żył. I zobaczcie, my wielokrotnie wybieramy źle. I źle wybieramy wielokrotnie, tak? Śmierć potem towarzyszy w naszym życiu. Dlaczego? Bo źle wybieramy. Ale możemy wybierać dobrze. Ja kiedyś mówiłam, tu u nas w Kościele, że chrzest jak gdyby, daje nam dobre sumienie, tak? Dobre sumienie masz po to, żebyś mógł jak gdyby rozgraniczyć, co jest dobre, a co jest złe. Czyli ty masz zdolność do tego, żeby wybrać, co jest dobre, a co jest złe. Rozumiesz? Ty wiesz. Ty po prostu wiesz. Jakby posłuchajcie, Bóg jak gdyby daje Ci pragnienia, Jak ktoś do mnie mówi, no tak, a ja na przykład tak mam pragnienie, żeby chlać. Ja mówię, ale przede wszystkim musisz zrozumieć, że Chrystus nie chla. Rozumiesz? Ja nie mówię o grzesznych rzeczach, bo grzech nad wami panować nie będzie. Ja mówię, tu.